To pierwszy rozdział z drugiego listu do Thessaloniczan. Paweł i Sylwan i Tymoteusz...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 W 17 rozdziale dziejów apostolskich znajdujemy to wydarzenie tutaj, mianowicie, że Paweł podczas drugiej swojej podróży misyjnej przybył do Thessalonicza. Przez łaskę i dobroć Bożą ludzie z tej miejscowości uwierzyli. I przez uwierzenie tych pojedynczych osób powstało nowe zgromadzenie w tym mieście. Paweł podczas tej podróży miał tylko niewiele czasu, żeby tam służyć, bo już krótki czas po jego służbie tam w tym mieście spotkał się z prześladowaniami. Jeśli wszystko nam się dobrze układa zewnętrznie, jest to prostą rzeczą iść za Panem. Ale wiemy, że kiedy Pan dokonuje dzieła, to równocześnie szatan działa. Tak samo było też z Thessaloniczanami. I tak samo jest do dzisiaj. Ale Thessaloniki hatten gut aufgepasst. Ale Thessaloniczanie dobrze i uważnie słuchali i przez ich uważność osoba Pana Jezusa stała świadoma przed ich myślami i to ich wypełnienie, być wypełnionym Panem, Panem Jezusem było tak widoczne, że Paweł mógł im wystawić pozytywne świadectwo wiary. Er schreibt dort in Vers 9, Kapitel 1, Vers 9, dass sich von den Götzenbildern zu Gott bekehrt hatten, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. W pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w 9 wierszu czytamy o nich, że oni nawrócili się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu śpiewaliśmy w naszej pieśni dzisiaj początkowej, że chcielibyśmy być wiernymi uczniami a Thessaloniczanie byli wierni uczniowie bo chociaż nastały prześladowania to mimo to szli wiernie za Panem dalej Das davon, dass Kraft da war. To było świadectwem tego, że w nich nie było tylko zewnętrzne wyznania, ale wewnętrzna siła. Das davon, dass die mit dem Herrn wurde. Świad, świadczyło o tym, że mieli każdy z nich osobistą społeczność z Panem. Codziennie. Und das ist der auch für uns heute. I dokładnie to, ta prawdziwość osobistego życia wiary jest kluczem mocy Bożej w naszym życiu. Głównym tematem pierwszego listu jest przyjście Pana na pochwycenie wierzących. des Briefes A tematem drugiego listu jest następujący: das Wiederkommen des Herrn Jesus mit den Gläubigen auf diese Erde zur Aufrichtung des Throngei jest drugie przyjście Pana, ale już chwale z wszystkimi wierzącymi na zbudowanie Królestwa tutaj na tej ziemi. Jeszcze dzisiaj możemy oczekiwać przyjścia Pana Jezusa na pochwycenie. Ale jest równocześnie rzeczą normalną w naszym, życiu, w naszym życiu, że także miłujemy i ucze, oczekujemy jego, drugie, jego drugiego przyjścia, das, Jego okazanie się w chwale. Das macht Drugi list do Tymoteusza w czwartym rozdziale to podkreśla. Wird der Jesus hier auf der Erde mit Bo przy drugim przyjściu Jego Pan okaże się w chwale z wszystkimi wierzącymi. Was ist der Anlass, warum hat er diesen zweiten Brief geschrieben? Więc, jaki był powód, żeby napisać ten list w tym przypadku, ten drugi? Wir haben einen punkt in vers 4 gesehen. Jeden powód znajdujemy w czwartym wierszu. Paulus hatte von den anhaltenden Verfolgungen und den daraus entspringenden Drangsalen gehört. Paweł słyszał, że wierzący w Thessaloniczan doświadczyli prześladowania i e, uciski. I każdy z nas dobrze wie, że kiedy musimy sprawować nasze życie chrześcijańskie w dniach trudnych, to jest tym większe zagrożenie e, stracić ufności, nadziei. In kapitel 2 mamy w drugim rozdziale znajdujemy kolejny powód na spisanie tego listu. Drugi wiersz przeczytamy. W drugim rozdziale. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień pański. Da waren also więc drugim powodem napisania tego listu był ten, że wśród Tesaloniczan nagle ukazały się mężowie, którzy głosili świadomie błędne nauki. Das ist bis heute eine große Takie występowanie takich ludzi jest po dziś dzień e, wielkim zagrożeniem. Immer wichtig, dass wir uns mit Wort Z tego względu dla nas ważne jest zajmować się Słowem Bożym, żeby znać prawidłowe myśli. Er spricht hier vom Tag des Herrn. Tutaj Paweł mówi o dniu pańskim. Poes heute finden. Dzisiaj jest jaki dzień? Czy dzisiaj też nie jest dzień pański? Wie, dem Herrn gehörende Tag. Es heute der Sonntag. Dzisiaj jest ten dzień, o którym księga objawienia mówi dzień należący Panu. Diesen Ausdruck finden wir in Offenbarung 1. Znajdujemy to określenie w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. Ale Dzień Pański w tym znaczeniu tutaj jest innym dniem. Dzień Pański tutaj wymieniony jest okres czasowy, zawiera okres czasowy, w którym wszelka chwała i cześć będzie składana Bogu na tej ziemi. Wann beginnt es? Kiedy ten okres się rozpocznie? Wann beginnt es? Wann beginnt es? Rozpocznie się właśnie tym drugim przyjściem Pana w chwale z wierzącymi, aby utworzyć swoje Królestwo. Es überdauert die aufrichtung des Tausendjährigen Reiches, das Tausendjährige Reich selbst, bis zum ewigen Zustand hier ten Dzień Pański i okres tego Dnia Pańskiego będzie trwał od momentu przyjścia Drugiego Pana, Drugiego e, i do zakończenia Królestwa tutaj na tej ziemi. Diese der Tag des Herrn jetzt schon. Ale teraz e, <coughs> z ust tych mężów <coughs> słyszano. <poczekaj. coughs> Teraz z ust tych mężów e, głoszono <coughs> taką naukę, że ten Dzień Pański już nastał. I to było na podstawie tego, że Tesaloniczanie przechodzili przez trudności. Więc skoro Dzień Pański według tej <coughs> błędnej nauki już nastał, to w takim razie było bez sensu, cierpieć dla Pana i oczekiwać przyjście Jego pierwsze. I tutaj w drugim rozdziale widzieliśmy też w tym um, drugim wierszu, że nawet byli na tyle bezczelni, żeby napisać list rzekomo przez Pawła napisany. Versuchten deutlich zu machen, dass sogar Paulus derjenige ist, der den brief Chcieli nawet skłamać i udowodnić, że to Paweł napisał ten list o tym, że dzień pański już nastał. Widzimy, jak chytrze i bezczelnie szatan działa, żeby szkodzić dziełu Bożemu. Trzeci punkt i powód na tego listu widzimy w trzecim rozdziale w jedenastym wierszu albowiem dochodzą nas suchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. To był taki bardziej praktyczny punkt, mianowicie ten, że wśród nich niektórzy przestali po prostu pracować. 5 kiedy otworzymy piąty rozdział pierwszego listu wird schon auch da auf Problem hingewiesen. To już w piątym rozdziale zwrócono uwagę na ten problem. Offensichtlich hatten die Thessaloniker oder ein Teil der Thessaloniker auch schon mal Schwierigkeiten damit. Widocznie było tak, że już nie, nie raz Tesaloniczanie, albo co najmniej część Tesaloniczan e, trudzili się z tym problemem, że po prostu niektórzy z, nimi, z nich byli leniwi. <coughs> auch in 5, vers 8 ten sam problem jest kolejny raz poruszony w pierwszym liście Tymoteusza w piątym mm, rozdziale, ósmy wiersz. Piąty yes. rozdział, ósmy wiersz. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego. Więc jako mężowie szczególnie jesteśmy zobowiązani dbać o potrzeby materialne naszych domów. Z tego względu między innymi, ponieważ Pan oczekuje, żebyśmy mogli wspierać dzieło Boże. Mogli wspierać potrzebujących wierzących. I zgodnie ze słowami z listu do Galacjan byli nawet w stanie pomóc niewierzącym. Przeczytamy jeszcze ten wiersz z listu do Galacjan. Galata 6, 9, 10. Szósty rozdział, dziewiąty i dziesiąty wiersz. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Dachte, no, 20, dass er sich eingesetzt hat. Paweł w Dziejach Apostolskich w XX rozdziale pokazuje, że właśnie w ten sposób sam osobiście w swoim życiu działał w tym rozdziale w dziejach apostolskich Pan zacytował pewne słowa Pana, ale które bezpośrednio w Ewangeliach nie znajdujemy. Mianowicie słowo, które brzmiało dać jest bardziej błogą rzeczą niż e, brać. To jest dokładnie to usposobienie, które znajdujemy. Wiemy też w 13 rozdziale listu do Koryntian, co wczoraj rozważaliśmy, że miłość jest um, bezinteresowna, ona daje. Dann kann man auch noch drei Teraz widzieliśmy te trzy powody, dlaczego ten list został spisany i między tymi trzema powodami istnieje pewne też powiązanie. Widzimy, że szatan atakuje nas na trzech różnych płaszczyznach. I jeśli w naszym życiu jest tak, że otwieramy się na jedną z tych problemów, to wtedy dla szatana staje się łatwiejszą sprawą, żeby uderzyć u nas też w te pozostałe dwa punkty i powody. Można też powiedzieć, że Paweł zwraca się nie w, z powodu tych trzech powodów, ale zwraca się też do trzech różnych, szczególnych grup ludzi, którzy, która każda z nich miała szczególny problem. W pierwszym rozdziale pociesza cierpiących. W w drugim rozdziale przedstawia prawidłową naukę tym, którzy uwierzyli błędnej nauce. A w trzecim rozdziale napomina karnością tych, którzy prowadzą życie nieporządne. Paulus, Silvanus oder Silas, jest der ja gleiche. Und Timotheus werden hier uns als Absender genannt. Jako, no, można powiedzieć, wysyłający ten list, wymienieni są Paweł i Sylwan, to jest Silas, Silas i Timoteusz. Kiedy z, y, zajrzymy do trzeciego rozdziału znowu. To w 17. wierszu widzimy, że jednak Paweł był e, pisujący ten list. Piszący ten list. On z tego względu szczególnie od, był odpowiedzialny za ten list. Ale ci pozostali trzej mężowie, o których czytamy w pierwszym wierszu, po prostu towarzyszyli mu na, albo w tej podróży. Kiedy Paweł dotarł do jakiegoś miejsca, to w tym miejscu głosił Ewangelię i po dokonanym dziele Bóg pokazywał mu kolejne pole działania i wtedy Paweł posłuszny szedł dalej. Ale to, co erlebt doświadczył an tym miejscu, to w tym ale wrażenia i doświadczenia, które przeżył w tym danym miejscu, zawsze e, wziął ze sobą. Er das in Pamiętał o nich w sercu swoim. Er für die Gläubige, das haben wir to powodowało, że modlił się za tymi miejscami i wierzącymi, gdzie był. War, dann auch einen Brief wie A jeśli było to konieczne, napisał im list. I jest że man auch da i mi, mile jest widzieć to, że też i w takiej służbie jako bracia możemy jednomyślnie działać. 12 und 14 <coughs> Widzieliśmy to właśnie też w 12 i 14 rozdziale listu do Koryntia. Die gaben waren Dary były różne wśród braci die, i, die, i sióstr. Die auch. Zakres odpowiedzialności też się różnił. Folgten sie das gemeinsame Ziel, den Geliebten des Herrn eine Hilfe zu sein? A jednak wzajemnie um, dążyli do tego, być pomocą dla wszystkich wierzących. Das darf auch bei uns immer wieder ein Punkt sein. To i w naszym życiu tak właśnie może być. Apostelgeschichte 6 sagt: Wir wollen im Gebet und im Dienst des Wortes fahren. Dzieje apostolskie szósty rozdział pokazuje nam, że chcielibyśmy wytrwać w modlitwie i głoszeniu słowa. Te dwie rzeczy właśnie są ściśle ze sobą związane. Dalej widzimy w pierwszym wierszu, że pisał do wierzących, zgromadzających się w zborze w Tesaloniczą. Er schreibt mich an die Versammlung als Körperschaft. Und duft dem liście nie pisze do zgromadzenia jako jednostka, sondern er schreibt an alle einzelnen gläubigen, die zusammen am Ort die Versammlung darstellen. Nie tylko pisze do wszystkich pojedynczych e, wierzących wspólnie, którzy tworzą na tym danym miejscu to zgromadzenie. Es ist hier nicht der Gedanke, dass die Versammlung nach dem Ratschluss Gottes im Herzen Gottes ist. Wiens tutai na pierwszym planie nie, jest tam, nie stoi tam myśl o całym zgromadzeniu w sercu Bożym, alle vor dem des tylko tutaj bardziej podkreślana jest ta myśl wszystkich wierzących, którzy razem równocześnie są w sercu Bożym. Wszyscy mają, każdy z nich osobna Miejsce w sercu Bożym, który stał się ich Ojcem Und auch jetzt unser Vater ist. i też i dzisiaj naszym Ojcem. Mit Paweł włącza się w tą grupę ludzi. Wir sind heute viele, die einen Vater noch haben. Dzisiaj tutaj wśród nas jest wielu, którzy do dzisiaj mają swojego cielesnego Ojca. Das ist eine sehr Sache. Jest to bardzo miłą rzeczą. Das ist ein Segen. Jest to wielkie błogosławieństwo. In bo nasi ojcowie ziemscy są nam pomocą w trudnościach na przykład, ale są tacy wśród nas, którzy już nie mają ojca, ale wszyscy z nas mają ojca niebiańskiego, a wspólnie mamy tego jednego ojca. Sie haben nicht nur eine Beziehung zu dem Gott, der jetzt ihr Vater geboren ist, sondern auch zu dem Herrn Jesus Christus. W drugim wierszu widzimy, że albo w pierwszym wierszu jeszcze, że nie mają tylko relacje z tym ojcem lecz też z Panem Jezusem Chrystusem, Wenn auch in dieser Zeit für nichts geachtet wird von den Weltmenschen. Nawet jeśli w dzisiejszym czasie e, lekceważy się Pana Jezusa i traktuje go jako nic nie warte. Ist er doch der Herr to jednak dla nas pozostaje On Panem i jest Panem. Ten, który nawet i dzisiaj, chociaż odrzucony, ma panowanie na tej ziemi. Nawet jeśli bezpośrednio nie widzimy, że wszystko jest poddane. Jezus jest wytrzymał to imię Jezus oznacza Pan jest zbawieniem, a Chrystus jest e, oznacza namaszczony, <coughs> ten, który dzięki uznania Bożego jest wywyższony po prawicy Ojca. To Fest, auf die sich die Thessalonicher stützen konnten. Te prawdy były Fundamentem, na którym Thessalonikanie mogli się dobrze oprzeć. Und auf die, auf wir uns I to, jest to Fundamentem, na którym i my się opieramy. W drugim Wierszu życzy im łaskę. Gnade ist ja ein Ausdruck, der uns deutlich macht, dass die Liebe Gottes uns unverdient zugewandt ist. Łaska jest pewnym wyrazem, który opisuje nam, że w niezasłużony sposób otrzymaliśmy miłość Bożą. Oni właśnie doświadczyli ratu zbawienną łaskę Bożą w momencie nawrócenia ich. Ale tutaj mowa jest o łasce, która wspierała i wzmacniała ich właśnie już w codziennym życiu jako wierzący. Ale Paweł życzył im nie tylko łaski, ale też pokoju. Pokój też jest rzeczą bardzo wzniosłą. Wyobraźcie sobie kogoś, który doświadcza wielkie prześladowania, a jednak w sercu ma pokój. Wtedy prześladowania stają się o połowę lżejsze. Jeśli przyjmujemy łaskę Bożą w życiu codziennym i cieszymy się z miłości Jego do nas, wtedy też pokój przenika w nasze serce. Teraz Paweł wskazuje nam na dwa źródła, dwa źródła, które, są, które nigdy się nie kończą. Po pierwsze mówi, że źródłem pierwszym naszym, naszego życia, to jest Bóg Ojciec. A drugim źródłem w naszym życiu, to jest Pan Jezus Chrystus mianowicie ten, który sam doświadczył wszystkie te trudności jako człowiek będący na tej ziemi. Dzisiaj rano zajęliśmy się tym, jak Pan właśnie jako ofiara z pokarmów doświadczył w swoim życiu doświadczenia. Z pewnością widzieliśmy też Ofiarę całpalną i ofiarę za grzech pana Jezusa dzisiaj rano. Bo ofiarę, ofiara całopalna i za grzech powiązana jest z jego śmiercią. A ofiara z pokarmów mówi o jego życiu i obie te strony widzieliśmy dzisiaj rano. Da sagt Paulus in Vers 3: Wir sind schuldig, Brüder Gott, alle w trzecim wierszu teraz Paweł mówi im, że winni są, powinni zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jako wierzący, jako chrześcijanie tak naprawdę nie, nie powinniśmy mieć żadnych um, żadnych długów, bo w tym słowie winność właśnie zawarte, zawarte jest to słowo dług. Dług. Schuldig, als nur zu Paweł pisze do Rzymian, że nie powinni być dłużni nikomu, tylko miłować. Diese wir nicht tą winę, tą, to zadłużenie, można powiedzieć, tą powinność miłować innych, nie jesteśmy w stanie nigdy spłacić do reszty. Ale hier geht es darum, Gott alle Zeit zu danken. Ale tutaj ten, ta powinność dotyczy ciągłe dziękczynienie za innych. Paweł wszystko wierzył. Kiedy spotkał się z dobrą rzeczą, wierzył. Wczoraj właśnie rozważaliśmy te słowa z Korintia 13, że mimość wszystko wierzy. Kiedy negatywnego kiedy usłyszał znowu negatywne rzeczy od Koryntów, to pisze także, że częściowo temu wierzył. Był co prawda ostrożny. A tutaj słyszał o dobrym stanie Thessalonicza. Gar nicht in der Lage, Gott genug oh. zu I innymi słowami, mówi, nie ma nawet wystarczająco czasu, żeby wystarczająco dziękować Bogu za to dobro. Der gute der Miał świadomość tego dobrego stanu duchowego tych wierzących tam. Mm. Też i my starajmy się o to wciąż na nowo zauważać, spostrzegać to, co dobre i radować się z tego, co dobre i wdzięcznymi być. Przez wdzięczność też i nasze serce staje się już szczęśliwsze. Dlaczego więc Paweł tu dziękował Bogu? Teraz wypowiada powody na to dziękowanie. Glaube Ponieważ wasza wiara wzrasta bardzo. Kiedy ostatnim razem tu byliśmy wśród was, Maciek nie był jeszcze taki wielki, jak, już, jak jest dzisiaj. Maciek zmienił się. Jest to rzeczą naturalną w życiu dzieci. Niech tylko w ale innerlich nie tylko, w, nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie dziecko wzrasta na mężczyznę, wyrasta na mężczyznę. Tak samo jest w życiu duchowym. Nawracamy się i przez nawrócenie rodzimy się na nowo. Nawrócenie jest nasza strona odpowiedzialności gleichzeitig erfolgt i równocześnie odbywa się nowo zrodzenie, która jest ta strona Bożą. Ta strona Bożą. I w tym samym, przez te dwie rzeczy, nowe życie jest zupełne. To, to samo widzimy u małego syna Szymona. On jest już zupełny w swojej istocie, ale malutki. Ale ale tutaj nowe życie wzrasta. Jak można to uczynić? Wenn Jonathan kriegt gute Nahrung. Wenn Jonathan spożywa dobry pokarm. Und wenn Gregor auch soll er braucht wir auch gute Nahrung. I kiedy wiara ma wzrastać, też potrzebuje dobry pokarm. Und das ist doch hochinteressant. Die hatten Verfolgung und trotzdem wächst der Glaube. I to jest ciekawe, że oni doświadczali prześladowania, a jednak wiara wzrastała. Jeśli ja mógłbym decydować o losie życiu innych, to ja bym powiedział, że Tesaloniczanie dopiero się nawrócili, więc nie wpuszczajmy ich od razu w prześladowania. Die auf die zukommen, die sie zu ale Pan wiedział dokładnie, że trudności, które e, spotkają Tessaloniczan, tym bardziej ich zachęca, zachęcą, żeby wzrastać duchowo. Wenn wir eine gesunde, Więc jeśli chcemy doświadczać wewnętrzny wzrost duchowy, musimy przyjmować dobry pokarm duchowy, czytać Słowo Boże, ale jeśli Maciek codziennie by tylko spał, to nie doświadczyłby dobrego wzrostu. Nie miałby mięśnie, bo mięśnie otrzymujemy tylko przez ruch. Mianowicie przez rozwijanie siły, Stosowanie siły przezwyciężania przeszkód. Przekładając to na życie duchowe, uczymy się z Słowa Bożego i stosujemy je w życiu codziennym. Wir den Herrn und sein Wort in die Krótko mówiąc, musimy stosować Słowo Boże w życiu naszym codziennie i w okolicznościach. Dann lernen, wir die Kraft Gottes. In uns, den schwachen, mächtig wirksam werden zu lassen. i wtedy używając, stosując to słowo doświadczamy i uczymy się jak moc Boża działa i skutecznie e, działa w naszym życiu. Das gewaltig, dass das sagen kann? Euer Czy to nie jest szczególne, że ich wiara wzrastała? Und das ist nicht nur das to jest nie tylko rzeczą normalną, to jest to wachstum über das normale Tylko wiara i wzrost wiary jest sięga poza normalny wzrost. Wir sehen trotz der Schwierigkeiten, trotz der falschen Lehre, trotz anscheinend des Versagens in Thessalonich vermehrte sich der Glaube überproportional. Wir widzimy, że pomimo trudności, pomimo błędnej nauki i pomimo Nieposłuszeństwa wśród niektórych w Thessaloniczan, jednak wiara ich mnożyła się. Bóg jest w stanie to uczynić. I pokazuje nam na przykładzie właśnie ich, że pomimo trudnych okoliczności Bóg jest w stanie to zadziałać. Drugi powód widzimy, następny. Das ist nicht nur glaube, Liebe. że tutaj była nie tylko wiara, ale też i miłość. Punkt zum Jeszcze jedną rzecz są co do wiary. Glauben und Liebe, kann man nicht sehen. Wiary i miłość są obie, obaj rzeczy, które nie jesteśmy w stanie widzieć oczyma. Ale Owoce wiary i owoce mi, działania miłości widzimy. Modliliśmy się w naszej modlitwie na początku, aby Bóg e, u nas zadziałał dobry stan duchowy serca naszego. Myśląc o tym, że Pan teraz osobiście do mnie przemawia przez Słowo Jego, swoje. Myśląc o tym i przyjmując je, wprowadzam to Słowo do moich codziennych okoliczności i stosuję wiarę, żeby wykonywać je. I tak samo jest z miłością. Mieli świadomość tej miłości Bożej, tak jak w liście do Koryntian, 13 rozdział, w życiu, miłość, która ukazała się zupełnie w życiu Pana Jezusa. I ta miłość właśnie rozmnażała się też w ich życiu. Może myślicie, że to było tylko wśród starszych sióstr. Może miały szczególnie wiele już doświadczenia i dlatego też szczególnie dużo czasu zająć się Słowem Bożym. To jest prawda. Alles. Ale to nie jest wszystko. Nie tylko stare, si starsze siostry e das ist, wzrastały, das waren die auch. też i młodsze siostry wzrastały. Młodsi bracia też. I starsi mężowie też. Die Liebe wuchs Miłość wśród wszystkich przybywała. I ten tekst biblijny pokazuje nam, że nikt nie był wyłączony. Miłość była też wzajemna wśród nich. Jaka to jest miło, miła rzecz, jeśli miłość w ten sposób przybiera? Nie brać, tylko dawać. Zajmować najniższe miejsce, służyć. Oni zrozumieli, o co chodzi. Pomimo e, przeszkód. Ja nur Czy można by teraz powiedzieć, że wśród Thessaloniczan byli tylko doskona doskonali e, chrześcijanie? Oczywiście nie, to byłoby rzeczą nienaturalną. Oni też mieli swoje dziwadła i charakterystyki osobistości. Też każdy z nich był, miał swoje słabości. Ale to nie było dla nich przeszkodą wzrastać w miłości wzajemnej. Die Liebe fand ihren sichtbaren Ausdruck, denn es steht hier, die Liebe zueinander war überströmend. I ta Miłość stała się widoczna, ponieważ, czyta, ponieważ czytamy, że Miłość psz, e, obfitowała. W tych dniach zajmowaliśmy się darami łaski. Haben gesehen, dass die haben, die haben. Widzieliśmy, że niektórzy z nas mają takie Dary, i inni takie. Aber Glaube und Liebe kann jeder Zeigen in seinem praktischen Ale miłość i wiarę każdy z nas jest w stanie pokazywać. Diese, dieser gute Zustand veranlasste Paulus, nicht nur Gott zu danken, ten dobry ich stan duchowy powodował w Pawle nie tylko to, że dziękował za nich, sondern auch rühmte er die Geschwister in Thessaloniki in den anderen Versammlungen. Ale dodatkowo y, pozytywnie wyrażał się o Tesaloniczan też w innych zgromadzeniach. Und jetzt wird das A teraz kolejną rzeczą, którą o nich mówi, jest ich wytrwałość, o ich wytrwałości. Wir sind von einer Nieraz jesteśmy zdziwieni o jakimś mie miejscu w sobie Bożym i to, nas, to miejsce nas tak zajmuje, że też nas zachęca żyć dla Pana Aber ist um ale często jest to tak jak tylko taki szybko spalający się äh, słomiany. słomiany zapał tak. Zeit viel Feuer. E, powoduje on w krótkim czasie potężny płomień Aber so wie es brenn, auch ale tak szybko jak on się spala, tak szybko znika. Nie, ale Słowo Boże pokazuje nam, że wytrwałość das, ma być dziełem doskonałym. Ja und I młodzi saloniczanie dokładnie to zrozumieli i wykonywali. Wird noch von dem Dalej mowa jest o ich wierze Oder es kann auch mit treue. i słowo wiarę można też przetłumaczyć słowem wierność. Więc trudności, w których wytrwali, pokazały, że z wiarą i miłością szli wiernie drogą. Prześladowania tutaj tak poza tym są e, określone w liczbie mnogiej. To nie było tylko więc doświadczali nie tylko jedno prześladowanie. Ale wciąż na nowo spotykali się z wrogimi um, sytuacjami, które nie ustawały. I to wszystko prowadziło do tego, że w życiu doświadczali też ucisk. I to um, z, też... No, nieśli. I tak jak wczoraj czytaliśmy, że miłość um, wszystko znosi. Kiedy wczoraj rozważaliśmy Koryntian 13, przypomnieliśmy sobie, że w życiu Pana Jezusa właśnie tak było. Ale tu widzimy, In auch bei den zum ale tu widzieliśmy, że to w pewnym sensie też urzeczywistniło się w życiu Thessaloniczan. Er, Więc jak wielkim i żywym i świadomie był w ich sercu. Jetzt wir zu vers 5. Teraz zwracamy się do piątego wiersza. Er von einem des I tu w tym piątym wierszu mówi o mm, jawnym dowodzie sprawiedliwego sądu Bożego. Czy my z sądem Bożym mamy coś wspólnego? Jana 5, 24 wiersz mówi nam coś innego. <try>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 Że Bóg jest tym, który sądzi. I jego sąd jest zupełnie sprawiedliwy. Jeśli w dzisiejszym czasie w jakimkolwiek kraju sędzia wypowiada wyrok, to musi być wierny prawu danego kraja i osobistemu sumieniu. Das Gesetz demokratycznie jest Ale prawo w naszych krajach demokratycznie ustanowione jest niedoskonałe w, samo w sobie. A, a sumienie grzesz, grzesznego człowieka jest też niedoskonałe. This, the right, the right Ale przeciwko tej niedoskonałości ludzkiej jest sprawiedliwy i doskonały sąd Boży. Gott ist ein Richter, der die augenblicklichen Umstände sieht und dementsprechend reagiert und Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który doskonale widzi i ocena, ocenia daną sytuację i osądza. Das Gericht würde bewirken, dass sie in das Reich eingehen würden. Sąd doprowadziłby do tego, że wejdą w królestwo z tego względu cierpieli w teraźniejszości dlaczego tak naprawdę cierpimy w naszej teraźniejszości przecież większość z nas nawróciła się stanęliśmy po stronie zwycięzcy dlaczego po co i po co te wszystkie trudności w z tego względu, że żyjemy w świecie niesprawiedliwości, bo świat nienawidzi nas, bo nienawidzi Pana Jezusa, bo wiara nasza ma być wzmacniana przez okoliczności, bo niebiański Ojciec jako prawdziwy Um, winogrodnik oczyszcza um, wi nie winnicę, tylko latorośle. Tą myśl bardzo mile widzimy w psalmie 23. Widzimy Azafa albo 73 i on ogląda bezbożnika. Widzi bezbożnika, któremu wszystko dobrze wychodzi. A on, ten Azaf, jako bogobojny człowiek, codziennie zmagał się z trudnościami. I nie rozumiał tą różnicę. Ale nagle widzimy totalną zmianę w tym psalmie, 73. Gottes kiedy Azaf pisze, że aż wszedłem do świątyni Bożej i zauważyłem kres tych rzeczy. Pozwolił sobie przez Boga wyjaśnić, że przywileje ludzi niewierzących, które nieraz doświadczają, są tylko nikłe i krótkotrwałe. I że po ich wszystkich rzekomych przywilejach spotkają się z wiecznym sądem. I tak było z Tesaloniczanami. Tak samo jest i dzisiaj. 2 Tymoteusz 3 mówi nam wyraźnie, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, prześladowani będą. Pauls ermutigt also die Thessalonicher. Denkt daran, Gott sitzt im Regiment więc Paweł zachęca Tesaloniczan i mówi do nich pamiętajcie, że Bóg jest ten, który nadal e, siedzi, można powiedzieć e, w rządzie er wird dafür sorgen, dass in der dass das on będzie o to dbał, że wy, którzy dzisiaj cierpicie, będziecie uczestniczyli w chwale tysiącletniego królestwa das Reich, das meinst, das Reich a tysiąc Letnie Królestwo właśnie e, ma na myśli to Królestwo Boże. Jetzt wird in Vers 6 die andere Gruppe beurteilt. Teraz w szóstym Wierszu oceniana jest ta druga grupa ludzi. Der gerechte Gott wird auch dazu sich einsetzen, dass diejenigen, die heute die Thessaloniker bedrängten, dass sie auch ein Gericht empfangen. Mianowicie ci, którzy prześladowali Thessalonikan, Bóg. Oto zadba, że i oni w przyszłości doświadczą sprawiedliwy sąd Boży. Siódmy wiersz. I Tesaloniczanie, którzy teraz doświadczali w życiu obecnym trudności, w przyszłości będą doświadczali spokój. Na po konfrontacji i trudności nastąpi pokój. Und diese Ruhe würden die Thessalonicher nicht alleine einnehmen, sondern mit allen Gläubigen. I ten pokój doświadczą te saloniczanie nie tylko sami dla siebie, tylko z wszystkimi wierzącymi. Wann wird das sein? kiedy to będzie sein? Jetzt verknüpft Paulus den Gedanken mit der Aufrichtung des Daseinreiches. Paweł teraz łączy tą myśl z rozpoczęciem tysiącetniego królestwa. Mianowicie ten pokój nastanie w momencie objawienia Pana Jezusa w chwale. Pan stanie się widoczny dla Oka tu na tej ziemi, gdzie stał Jego krzyż. I Bóg o to zadba. Der kommt nicht allein. Pan nie przyjdzie sam. On przywiedzie ze sobą aniołów. Aniołowie to są ogromne istoty. Potężniejsze, o wiele potężniejsze jak ludzie. A kiedy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, to nie przyszedł z aniołami. Ale w ósmym wierszu widzimy, że kiedy Pan przyjdzie jeszcze raz i ponownie na zbudowanie królestwa, to przyjdzie z aniołami swoimi. Tu nazywani są. Um, jak to tu czytamy? Ze zwiastunami mocy Jego, albo aniołowie mocy Jego jest napisane w niemieckim. die seine Macht to znaczy ci, którzy na tej ziemi przeprowadzą moc Bożą i wprowadzą ją to połączone jest w ósmym wierszu z płomienistym ogniem który jest obrazem sądu i potem Bóg um, ukaże jak to jest tutaj powiedziane? Wymierzy karę, albo pomstę jest w niemieckim napisane, tym, którzy nie znają Boga i nie uwierzyli. kennen Gott. Wierzący znają Boga. dass er sich offenbart hat Christus. Oni wiedzą, że Bóg objawił się w Panu Jezusie Chrystusie. To ungläubige Menschen, die vor der Aufrichtung des Reiches, nie das Evangelium des więc tutaj jest mowa o niewierzących, którzy przed budowaniem tego królestwa nie przyjmą Ewangelii Królestwa. to są ci, którzy są nieposłuszni Ewangelii pana, Jezu, pana Jezusa. Bóg dzisiaj żąda, że trzeba być posłuszny Ewangelii. To nie... To nie jest rzeczą dobrowolną dla człowieka, możesz albo nie możesz, jak chcesz. Nie, Bóg nakazuje wszystkim ludziom, żeby pokutowali. I widzimy skutki tego, że poniosą karę w dziewiątym wierszu niewierzący człowiek nie wierzy w te słowa. Ale co człowiek sieje, to i rządź będzie. To dotyczy naszego, naszej teraźniejszości, ale dotyczy też przyszłości człowieka. Ewiges Verderben Zatracenie wieczne kolejną rzeczą. Diejenigen, die das Evangelium des Reiches nicht angenommen haben. Dann in die gehen. Ci, którzy nie przyjmą Ewangelię Królestwa, będą wrzuceni w e, potępienie. Durch seine Engel, alle vor Tron Wtedy Pan o to zadba za pomocą aniołów, że wszyscy ludzie, ludzie staną przed Jego tronem. Mateusza 25 spricht o tym. 25 o tym mówi. I wtedy właśnie na początku tego Królestwa, tak jak pasterz dzieli owce od kozów, pan będzie dzielił wierzących od niewierzących. Die gläubigen gehen in das Reich Wierzący wtedy wstąpią w królestwo und die a niewierzący będą czekali na wyrok wiecznego sądu. Gibt es beide und es Reich ist nur Menschen, Więc przy rozpoczęciu tego królestwa na ziemi będą tylko wierzący. Wie ist das los Menschen, Jak straszny jest los ludzi niewierzących, wieczne potępienie. My nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co to jest wieczność. A jeśli Słowo mówi wieczne zatracenie, jak straszne to będzie. I to wieczne zatracenie połączone jest tu w dziewiątym wierszu z oddaleniem od oblicza Pana. Gott der trotz der Sünde dem Menschengeschlecht immer wieder gütig gegenüber reagiert z tego, z tego względu, że dzisiaj Bóg, pomimo to, że na tej ziemi jest grzech, patrzy na ludzi i okazuje im dobroć, ale w wiecznym, wiecznym potępieniu już tam do ludzi nie będzie zaglądał. Będą oddaleni od oblicza Jego. Moc chwały Jego, o której też czytamy w dziewiątym wierszu, nie będzie już działała na ich korzyść. Gott offenbart sich immer in Herrlichkeit. Das kann gar nicht anders sein. Bóg zawsze, kiedy objawia się, objawia się w chwale Inaczej jest to niemożliwe. Entweder in Gnade oder im Gericht. I w tej Fale okazuje się albo łaską, albo sądem. Jetzt wird der Gedanke noch weiter präzisiert in Vers 10. Teraz w 10 wierszu jest to jeszcze bardziej precyzowane Ja, Jesus wird beschrieben, er kommt. W dziesiątym wierszu opisany jest Pan Jezus, że przychodzi i opisany jest ten dzień, w którym On będzie uwielbiony. Kiedy Pan Jezus był na tej ziemi, nie uwielbiono Go. Tylko wzgardzono Nim. Ale ten dzień ale ten dzień będzie przeznaczony wyłącznie po to, żeby wywyższyć Jego wielkość. In sein Heiligen. Jego tego świętego. i wszyscy wierzący Starego i Nowego Testamentu będą mu towarzyszyli. Sie sind vorher na 1. Thessalonicher 4 entrückt worden. Zgodnie z Tesaloniczan 4 wcześniej byli pochwyceni, a później z Nim przyjdą na tą ziemię. Na pewno z radością będziemy wielbili wtedy Pana. Na ten moment się cieszymy, prawda? Kiedy Ten, który nas umiłował i siebie za nas wydał, doświadczy chwałę i uwielbienie. Ale tu nie czytamy, że my Go uwielbimy, tylko czytamy o tym, że Pan będzie, jak to tu jest napisane, uwielbiany wśród, albo w świętych swoich. To jest to, że Pan będzie otoczony świętymi, jest wyrazem Jego chwały. Jego chwała okazała się też przez to, że ludzie godni gniewu uczynił Jego świętymi. To było tylko możliwe dzięki Golgocie gdzie Jego miłość, Jego świętość zupełnie się okazała. Das war das Werk für uns. To było dzieło Boże dla nas. Aber ein Werk an uns getan. Ale On dokonał też dzieło y, w, na nas, nie tylko dla nas, ale na nas. Wir sind neue Menschen geworden. To znaczy staliśmy się nowymi ludźmi, nawet jeśli ciało nasze nie zmienia się. Ale, ale to ciało w przyszłości zmieni się, kiedy otrzymamy ciało uwielbione. I przez to, że my w takim znaczeniu będziemy jako święci stali wokół Niego, którzy z natury nie byliśmy w ogóle lepsi jak pozostali ludzie, to przez to w tych takich nowych ludziach chwała Boża jeszcze bardziej będzie uwielbiona. I, I wszyscy inni, którzy będą tą scenę oglądali, będą podziwiali świętych i poznają wtedy, to są ci, którzy wierzyli, których znaliśmy. Testamentowi wierzący wierzyli. Böse zustand erkannt und ihre Zuflucht zu Gott ist Gnade genommen. Uznali swój zły stan i schronienie szukali u w łasce Bożej. Sie alle umgeben Herrn. Welch eine feierliche Szene. I oni wszyscy będą otoczali, otoczyli Pana, jaki to będzie wzniosły moment. Paulus verknüpft also den Gedanken der Gegenwärtigen Drangsal mit der zukünftigen Herrlichkeit auf dieser Erde. Więc krótko mówiąc, Paweł w tym liście łączy te doświadczenia ich, cierpienia, z myślą o przyszłej chwale, którą doświadczą. Mówi im, na tej samej ziemi, na której teraz cierpicie, kiedyś doświadczycie cudowną przyszłość. Dieser vers 10 macht also auch deutlich, dass gute Werke oder etwas in der Richtung völlig ausgeschlossen ten dziesiąty wiersz pokazuje też, że wszelkiego rodzaju dobre dzieła są wyłączone od e, nawrócenia albo uzbierania sobie jakiejś e, e, nagrody u Boga. Paweł, Sylwan i Tymoteusz złożyli dobre świadectwo i tym świadectwu uwierzono. Temu świadectwu uwierzono. Dzisiaj rano przypomnieliśmy sobie miejsce z Marka 1, gdzie czytamy: pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Ganz Prosta rzecz, każdy to potrafi. I to było tak przekonujące dla Thessaloniczan, że przyjęli te słowa. In Vers 11 zeigt er. Dass er nicht nur dankt für die ale teraz w jedenastym wierszu pokazuje, że nie tylko za nich dziękował, er auch gleichzeitig in der für sie ale równocześnie w prośbach wstawiał się za nimi. Damit unser Gott euch der Aby nasz Bóg uznał was za godnych powołania. To znaczy byli powołani przez Boga. I teraz dla Jego upodobania i dobroci mieli mile podążać dalej. To dzieło wiary miało być dokonywane wiarą i mocą. I zgodnie z ich przyszłym powołaniem zgodnie z tym stanowiskiem mieli podążać też po tej ziemi codziennym życiu. Bóg chce, abyśmy byli chrześcijanami pełni e, mocy i siły. Nie tak, z taką połowiczną siłą. Paweł właśnie o tą siłę się modlił. Sie sollten auch die Gütigkeit gottes vor ihrem inneren Auge haben gott gab ihnen immer wieder das gute und hatte ihnen was gutes gegeben und und darauf soll sich stützen und durch diesen praktisch guten wandel zeigt dann in vers 12 dass der jesus christus erob i przez takie właśnie życie, w codziennym życiu, doskonałe życie albo dobre życie, Pan będzie uwielbiony, jak czytamy w dwunastym wierszu. Nie przez to, że chwalili Boga albo śpiewali pieśni pochwalne, nie, ale ich codzienne życie, zgodne z myślami Bożymi, miało być pochwałą dla Boga. I to według albo zgodnie z łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W 2, die Gnade gewünscht. W drugim wierszu życzył im tę łaskę. A tu nawiązuje znowu do tej łaski w tym dwunastym wierszu. Mówi im: opierajcie się na tej łasce jesteście w Jezusie Chrystusie, tam jest wasz, wasza ojczyzna I tą łaskę, którą potrzebujecie po to, Bóg wam udzieli. I też I Pan wam udzieli. Więc w tym pierwszym rozdziale widzieliśmy Paulus weiß von den Schwierigkeiten wie, die zu gehen haben. o trudnościach które doświadczali er ermutigt sie indem er das schöne in ihrem leben thematisiert paweł zachęca ich pokazując im to co miłe und er weist auf die zukünftige herrlichkeit auf ziemi, i wskazuje na przyszłą chwałę która będzie na tej ziemi und dass die gegenwärtigen i że codzienne albo teraźniejsze trudności, uciski są tylko e, nikłe. Gott würde den wechsel hervorbringen. Bóg doprowadzi do zmiany tych okoliczności. Richter. On jest sprawiedliwym sędzią Und dann würde alles zur des Herrn Jesus i wtedy wszystko będzie ku Jego chwale. So, on, uns ermutigen? Tak też i my bądźmy zachęceni Jesus weiterzuführen. Aby żyć życiem dla Pana Jezusa. Wie es, auch sagen von uns, unser Jak miło byłoby, jeśli Paweł mógłby o nas powiedzieć, że nasza wiara wzrasta i obfituje. A miłość wzajemna wśród nas i wobec nas obfituje. Wiele miłych rzeczy doświadczyliśmy w tych dniach, a źródłem tych wszystkich miłych doświadczeń naszych wspólnych jest Bóg der, der i Pan Jezus Ende. i ten, który rozpoczął dobre dzieło, je też zakończy. So, gegenseitig, durch Gottes Gnade tak wzajemnie łaską Bożą chciejmy się zachęcać i ufność naszą pokładać na Bogu łaski.